Znała las bardzo dobrze, lepiej od smolarzy, którzy choć mieszkali w nim całe życie, ciekawi byli tylko gatunków drzew, ich żywiczności i tego, jak je ściąć i przytargać pod chatę, do Mielerza. Nieradka czasem myślała, że choć uważają się za ludzi lasu, bardziej go niszczą, niż z nim żyją. Nie ośmieliła się jednak powiedzieć tego na głos. Zresztą, kim ona była, żeby to oceniać? Goraz miał rację. Jej rodziny we wsi nikt nie szanował, nim wziął ją za żonę, przymierała głodem. Teraz, co prawda, też nie żyła dostatnio, ale miała męża, którego mogła kochać. Bez niego nie dałaby sobie nigdy rady. Bez niego była nikim. Na samą myśl o tym ścisnęło ją w piersi. Musiała go jakoś przebłagać. Zatopiona w rozmyślaniach, wytykając sobie głupotę i szukając wyjścia z sytuacji, brnęła przez głęboki śnieg. Z każdym krokiem zapadała się do połowy łydki, sapała ze zmęczenia i grzała się pod wełnianą sukienką i płaszczem. Nawet nie dostrzegła, że gałęzie rozsuwają się nad jej głową i zamykają, gdy tylko je mijała. Nie widziała, że krzewy, zaspy i zwalone pnie wytyczają jedyną możliwą ścieżkę, prowadząc ją dokładnie tam, gdzie iść powinna. Światło dnia uciekało z lasu, Jasny śnieg nabierał coraz bardziej niebieskiego odcienia. Szarzał, odbijając czarne pnie. Nieradka dotarła w miejsce, którego nie znała. Tuż przed nią otworzyła się niewielka polana, zasypana równiutko bielą. Kobieta zatrzymała się, zaskoczona. Śnieg był tu czysty, nieprzypruszony gałązkami ani korą. Jego idealnej gładkości nie psuły żadne ślady, a jednak na środku polanki biła po oczach smakowita czerwień. Niewielki kopczyk usypany z malin Przybiegła do chaty ile sił w nogach, ile powietrza w piersi Droga jakby sama układała jej się pod nogami Nieradka ani razu nie upadła Wpatrzona w swoje własne ślady, po których wracała Zadudniła ręką w drzwi, wołając męża po imieniu Radosna jak skowronek Gorast otworzył niemal natychmiast — Bogowie, gdzieś ty poszła! — zakrzyknął z przerażeniem — Wołałem cię! Przecież ja żartowałem z tymi malinami. Nie myślałaś chyba, że ja tak na poważnie? — Ale ja je mam! — odparła z uśmiechem, pokazując wsypane do zapaski maliny. — I nie tylko. Zobacz, kochany! Jedną ręką przytrzymała zapaskę, palcami drugiej przesunęła po pięknie skręconej szpili, która przytrzymywała jej płaszcz na piersi. Mogła być ze srebra albo innego cennego kruszcu, lecz przede wszystkim z daleka szło poznać wytwór nie lada rzemieślnika. Gorast położył żonie dłoń na ramieniu, uważnie spojrzał na szpilę, jednocześnie gestem wciągając nieradkę do chaty. — Już myślałem, że cię straciłem. Nie możesz mi robić takich rzeczy. Zamknął za nią drzwi, wypiął cenny drobiazg z płaszcza i uważnie obejrzał w świetle ogniska. Nieradka, szczęśliwa i dumna z siebie, Odwiesiła wełniany koc na kołek w ścianie. Wybacz, kochany, przesypała maliny do miseczki. Szukałeś mnie? Wołałem, odparł. Uśmiechnął się, wciąż ściskając w dłoni zapinkę. Nie wiedziałem, czy wrócisz. Ale skąd masz te szpilę? Kto ci dał maliny? Znalazłam w lesie. Las mi dał. Skrzywił się, niedowierzając. Radeczko, ale powiedz mi prawdę. To jest prawda. Gorast podszedł, pocałował żonę w czoło. Przecież to niemożliwe, powiedział miękko. Wiem, zaśmiała się nieradka, szczęśliwa z okazanej czułości. To las, las jest dobry, mówiłam ci. Gorast zacisnął usta. Czy jest tam tego więcej? spytał po chwili. Nie, chyba nie, nie wiem. Musisz tam wrócić i przynieść więcej. Co? Nieradka zamrugała z zaskoczenia, ale... Drobne drgnienie mięśni na twarzy męża sprawiło, że nie dokończyła zdania. Gorast już się nadąsał. Kobieta zamilkła w półsłowa i uśmiechnęła się łagodnie. Kochany, ja... Zaczęła, lecz wszedł jej w słowo. Idź, Radeczko. Chwycił ją za dłonie i czule spojrzał w oczy. Ten ktoś, kto ci to dał... Na pewno ma więcej, po prostu nie szukałaś. To gdzieś leży. Idź. Przynieś tych skarbów. Maliny sobie zjedz. Mi przynieś te świecidełka. Delikatnie otulił ją płaszczem, który dopiero co zrzuciła z ramion. Ale nam się przysłużysz? Radował się, prowadząc kobietę do drzwi. Wreszcie na coś się przydasz. Czy to nie wspaniałe? Idź. Wystawił ją za drzwi, choć oponowała, kręciła głową i mamrotała coś pod nosem. Nie miała jednak siły mu się przeciwstawić. I znów drzwi chaty zamknęły jej się przed nosem, a ona została sama na coraz bardziej szarzejącym śniegu. Zmierzchało. Uderzyła pięścią w drzwi i, jak poprzednio, wołała, by ją wpuścił. Nie żartuj, kochany! Już dość! To nie jest śmieszne! Zaraz będzie ciemno, nie niedźwiadku! Ale Gorast milczał jak skała. Nieradka zagryzła wargi, starając się powstrzymać cisnące się do oczu łzy. Gdzieś w lesie z gałęzi spadła śnieżna czapa. Kobieta aż podskoczyła na ten huk – nie mogła zostać na noc przed chatą, a czasu na znalezienie schronienia zostało jej niewiele. W głębi lasu szybko robiło się ciemno. Pobiegła ścieżką na tyle szybko, na ile pozwalał głęboki i zmarznięty śnieg. Dobry lesie, modliła się po drodze. Nie pozwól mi tu dziś zginąć, daj mi ocaleć. Pozwól dotrzeć do jaskiń, nim zbudzą się upiory. Dyszała i sapała, ale nie przerywała modlitwy. Skupienie na własnych słowach, na wyszukiwaniu kolejnych, wypowiadaniu ich z czcią, pozwalało nie myśleć o niczym innym, na przykład o strasznych kształtach kryjących się w zarysach pni i gałęzi, o obcych dźwiękach dobiegających z oddali, o goraździe, który kazał jej odejść w las. Nie chciała o tym myśleć, nie chciała widzieć ani słyszeć obrazów w swojej głowie. Szła przed siebie, aż po pewnym czasie zatrzymała się niepewnie, rozejrzała wokół, i serce podeszło jej do gardła Nie poznawała tej okolicy Stało się to, czego obawiała się najbardziej Zabłądziła Nie poznawała drogi ku jaskiniom W których miała nadzieję znaleźć ratunek Las wokół mroczniał Wczorajszy wiatr pozostawił po sobie ogrom połamanych i powalonych drzew Które skrzypiały przerażająco w nieznośnej ciszy Naraz zobaczyła przed sobą lisa Stał odważnie na jej drodze, patrzył wprost na kobietę, a gdy się zatrzymała ruszył w jej kierunku. Osłupiała patrzyła, jak dzikie zwierzę zbliża się spokojnym krokiem. Gdy było w połowie drogi, w ciągu jednego mrugnięcia okiem, przedzierżgnęło się wielkiego jelenia o potężnym porożu. Krok dalej było już borsukiem, a po chwili przyjęło postać wilka. Nieradka rozdziawiła usta, pojmując kogo ma przed sobą. Upadła kolanami w śnieg. Duchu lasu, Zaczęła chyląc głowę. Dobry leszy, pomóż mi, bom zgubiła drogę. Nie oceniaj mnie surowo, nie kasz. Poczuła dotyk na ramieniu i zaniemówiła. Uniosła głowę. Zobaczyła nad sobą mężczyznę o długich, przetykanych paprociami i liśćmi włosach, z pomiędzy których wystawało jelenie poroże. Twarz miał pociągłą, o wydatnych kościach policzkowych i spiczastej brodzie. Trudno było odgadnąć jego wiek. Nie był młodzieniaszkiem, ale też nie był starcem. Nieradka spojrzała w okrągłe sobie oczy i szarpnęła się do tyłu. Leszy natychmiast cofnął się o krok. Uspokajająco wyciągnął rękę, a potem zmienił postać. Urósł, plecy stały się szersze, a twarz... — Nie! — krzyknęła Nieradka, widząc go razda. Nie zgadzały się tylko oczy. Zamiast znajomych niebieskich tęczówek zobaczyła żółte ślepia. Słysząc jej krzyk, duch lasu wydał z siebie coś jak szum liści i skrzypienie gałęzi jęczących na zimowym wietrze. Nieradka zdążyła mrugnąć i zamiast mężczyzny na śniegu stał długo uchyzając. Zapadła cisza. Kobieta patrzyła na zwierzę, świadoma tego, że wcale zwierzęciem nie jest. Jej umysł dał się jednak oszukać na tyle, by mogła ochłonąć. Nie bała się przecież zajęcy. Lasu też nie musiała się bać. Wiedziała, że mocarny stwór dawno by ją zgładził, gdyby taka właśnie była jego wola. Tymczasem on najwyraźniej starał się ją oswoić ze swą naturą. Wybacz, panie lasu. Nieradka pochyliła czoło, prawie dotykając nim śniegu. Rozumiem, że nie chcesz mnie przestraszyć. Przyjmij, proszę, dowolną postać według swego uznania, tylko nie zmieniaj się w mojego męża, błagam. Zając urósł i przeobraził się w starca o długiej brodzie z wodorostów i leśnej trawy. Nieradka patrzyła szeroko otwartymi oczami. Duch lasu przemienił się więc w kobietę o ustach czerwonych niczym kapelusz muchomora i ciele dość kształtnym, lecz w pewien nieokreślony sposób niezgrabnym. Na twarzy nieradki odbiło się zawstydzenie pomieszane z zadziwieniem. Wtedy Leszy na powrót stał się mężczyzną o kanciastej twarzy i włosach pełnych gałązek i liści paproci. Nieradka uśmiechnęła się, z ulgą witając znajome oblicze. Leszy również spróbował się uśmiechnąć i cała jego twarz rozpromieniła się tak, że smolarzowa aż westchnęła z zachwytu. Dziękuję, skłoniła głowę. Zawsze wiedziała, że lasem rządzi sprawiedliwy duch, ni to demon, ni bóstwo. Nie zastanawiała się jednak nigdy nad tym, jak mógłby wyglądać. Naraz wydało się jej jednak, że postać, którą przybrał, bardzo do niego pasowała. Leszy odwrócił się i ruszył przed siebie, Lecz po kilku krokach zerknął przez ramię, jakby czekał, aż kobieta podąży jego śladem Nieradka zebrała się z ziemi i otrzepawszy suknię z grudek śniegu, poszła ufnie za przewodnikiem Idąc z tyłu, mogła lepiej przyjrzeć się postaci Mężczyzna nie zapadał się w śniegu i nie zostawiał na nim śladów Jego odzież tylko na pierwszy rzut oka wyglądała na ludzką Tak naprawdę stworzona została z mchu, a tu i tam wyrastały na niej maleńkie sadzonki leśnych kwiatów Nieradka słyszała o dzieciach wyprowadzanych z lasu przez tajemniczego przewodnika i o drwalach przeganianych z wycinki przez strachy i dziwy. To wszystko przypisywano Leszemu. Myślała o tym, ufnie stawiając krok za krokiem. Naraz Leszy zatrzymał się i wskazał ręką drzewo rosnące na wyciągnięcie ręki. Było proste i strzeliste, lecz nieco powyżej głowy Nieradki zostało nacięte siekierą. Gdy Smolarz smakował je, jak zwykł był nazywać poszukiwanie odpowiednio żywicznego materiału na smołę Drzewo obumarło Nieradka poczuła wstyd, przygnieciona ciężkim spojrzeniem sowich oczu Spuściła wzrok zmieszana Wybacz, wydusiła Chciała usprawiedliwić smolarzy, ale nie znalazła słów, którymi mogłaby trafić do serca lasu Leszy ruszył znów przed siebie, a wokół nich coraz szybciej zapadał wieczór Dotarli do skał wśród lasu Leszy wskazał kobiecie szczelinę, nie szerszą niż jeden człowiek, a potem wsunął się weń i zniknął Nieradka weszła za nim bez lęku Przecisnęła się przez wąski korytarz i wpadła do obszernej komory, wewnątrz której biło gorące źródło Woda bulgotała w zagłębieniu dna jaskini, rozjaśniona od spodu niebieskawym światłem Nieradka widywała podobne zjawisko w okolicznych jaskiniach i przypisywała je pewnym gatunkom roślin lub żywych stworzeń zamieszkujących ciepłe wody. Światło było dość mocne, by mogła dostrzec Leszego. Oprzedł źródło, spojrzał na kobietę i wykonał zapraszający gest rękoma w kierunku wody. Nieradka zmieszała się i poczerwieniała na policzkach. Wejść do środka? Upewniła się. Duch lasu skinął głową i zaszemrał w swej dziwnej mowie, a potem, ku zdziwieniu kobiety, odszedł w kąt jaskini i odwrócił się do niej plecami. Niejedno musiał podpatrzeć u ludzi. Widywał zapewne wiele par, które szukały na muchu przyjemności i nie krępowały się na gością. Najwyraźniej wiedział jednak także, że czasami należy nie patrzeć, gdy ktoś zamierza ściągnąć odzież. Nieradka szybko zrzuciła z pleców odzienie i wsunęła się do mętnej, parującej wody – Ogarnęło ją ciepło tak przyjemne, że aż jęknęła z zadowolenia. Leszy wydał z siebie coś na kształt śmiechu wilki, zakończonego pytającym wizgiem kosa. — Już możesz się odwrócić — powiedziała nieradka, choć wciąż czuła się skrępowana. Rogaty mężczyzna natychmiast na nią spojrzał, a było w jego oczach coś po sowiemu uważnego i po wilczemu głodnego. Uklęknął na skraju niecki, w której nieradka zanurzyła się aż po szyję. Otworzył dłonie — i na skalną podłogę posypały się maliny, jeżyny, jagody i dzikie śliwki. Usypawszy stos, który wykarmiłby kilka osób, mężczyzna odsunął się i spojrzał na swego gościa zadowolony z siebie. Nieradka zdążyła zapomnieć, jak bardzo jest głodna, ale brzuch właśnie jej o tym przypomniał. — Dzięki! Stokrotne dzięki! — uśmiechnęła się. Siłą musiała powstrzymywać dłonie przed wpychaniem do ust całych garści owoców, Starała się jeść powoli. Były to zresztą najsmaczniejsze jagody, najsłodsze maliny i najbardziej soczyste śliwki, jakie mogłyby rosnąć w lesie. To byłeś ty, prawda? Nieradka podniosła oczy na Leszego. Tamte maliny i ta piękna szpila. Ona chyba nie należała do lasu. Duch lasu siedział w kucki na wyciągnięcie ramienia, nie odrywając od twarzy kobiety uważnego spojrzenia. W odpowiedzi na zadane pytanie wskazał palcem podłogę, i wykonał gest, jakby rozkopywał ziemię rękoma. Rozumiem, domyśliła się Smolarzowa. Ktoś zakopał swój skarb. Tak, słyszałam, że las jest pełen kosztowności, po które nikt nigdy nie wrócił. Mój mąż... Mój mąż wysłał mnie, żebym przyniosła więcej skarbów. Leszy natychmiast przemienił się w Gorazda. Jego twarz przybrała wściekły wyraz, uniósł rękę jak do ciosu i choć mąż nigdy nie uderzył nieradki... Na ten widok poczuła znajomy lęk przed jego gniewem. — Nie, proszę! Rozchlapując wodę, wyciągnęła dłonie ku Leszemu. Natychmiast znów przyjął poprzednią postać. Sowie oczy zamrugały niepewnie. — Nie zmieniaj się w niego! — poprosiła. — Chyba nie chcę go teraz widzieć. — Ale wiesz, on nie zawsze taki jest. Potrafi być bardzo dobry i czuły. Leszy zamachnął się rękami, jakby ścinał drzewa. Potem naciągnął nieistniejącą cięciwe łuku. Nieradka skinęła głową. Tak, ścina drzewa, niszczy je, poluje na twoje zwierzęta, ale on uważa, że jest człowiekiem lasu i że tego lasu starczy dla wszystkich. Leszy warknął niczym wilk, jego kanciasta twarz stała się posępna i przerażająca. Wybacz, nieradka pokręciła szybko głową. Rozumiem, że ciebie to boli. Mnie czasem też, ale mój mąż jest smolarzem i nie potrafi robić w życiu niczego innego. Urodził się taki z dziada pradziada smolarz, Kiedyś, zamyśliła się, oczy zaszły jej mgłą Kiedyś był inny, taki dobry, patrzył na mnie jak nikt inny Teraz więcej się złości, ale trudno mu się dziwić Nie jestem już taka młoda, nie dałam mu dziecka Zawsze robię nie to, co trzeba I odzywam się, kiedy powinnam milczeć Nie potrafię gotować strawy Eh, Ech, powinnam nazywać się niezdarka Choć właściwie nieradka też dobrze Przecież z niczym sobie nie radzę Zamilkła, zdawszy sobie sprawę, że zupełnie zboczyła z tematu. Ale Leszy słuchał uważnie. Gdy przerwała, wskazał na nią palcem i na chwilę przemienił się w roczniaka, a ona od razu zrozumiała, co chciał jej powiedzieć, choć przecież nie używał słów. — Tak, uratowałam koziołka, ale to nie tak, że mój mąż jest zły, a ja dobra. Nie rozumiesz, jak to jest między ludźmi. U nich liczą się inne rzeczy. Widzisz, nie zasłużyłam na tak dobrego męża... To i wścieka się ciągle, gdybym tylko potrafiła być dla niego lepszą żoną, taką, na jaką zasługuje. Zmartwiła się, wrzuciła do ust kolejne maliny i zanurzyła w źródle aż po brodę. Leszy patrzył na nią przez chwilę, a potem na moment stał się myszołowem o złamanym skrzydle. Wrócił do męskiej postaci i dobitnie wskazał palcem na kobietę. Znów wiedziała, o co mu chodzi. Och, pamiętasz takie dawne dzieje? Zaśmiała się Już zapomniałam, że kiedyś spędził z nami zimę Czy poradził sobie potem w lesie? Leszy skinął głową i wykrzywił twarz w nieudolnym uśmiechu Otworzył usta i usłyszała dziecięce głosiki wołające pomocy Je także pamiętała Tak, pomogłam im, powiedziała gorzko Gorast był bardzo zły, bo mieliśmy wtedy mało zapasów, a dzieci dużo zjadły Nie miałam serca im odmawiać Zresztą zawsze mamy mało zapasów ale wiesz, co się potem stało? Dzieci wróciły do wsi i powiedziały, że trafiły do chaty wiedźmy. Narobiły mi więcej szkody niż pożytku. Leszy zagwizdał po ptasiemu, ciekawie przekrzywiając głowę. Ludzie tacy są, odparła nieradka. Niczego dobrego od nich w życiu nie zaznałam. Jedynie Gorast jest inny. Był. Był inny. Westchnęła i posmutniała. Leszy przysunął się bliżej krawędzi Niecki z wodą i wskazał na siebie palcem. Kobieta powyselała nieco. Tak, ty jesteś dobry. Powinnam tu zostać, zresztą i tak nie mam dokąd wrócić. Gorast nie wpuści mnie do chaty bez skarbów, a jeśli mu je przyniosę, i tak zapragnie więcej. Znam dostatecznie dużo baśni, by o tym wiedzieć. Sama żyłam kiedyś w opowieści. W bajce o biednej dziewczynce, której ojciec poślubił złą macochę i którą uratował wspaniały mężczyzna. Wziął ją za żonę i zabrał daleko od miejsca, w którym doznała tylu upokorzeń. Miłował ją, nieba chciał uchylić, a potem bajka się skończyła. Zapadła cisza, lecz po chwili Leszy potrząsnął głową. Zaszumiały gałązki w jego włosach. Nieradka patrzyła, jak na jego rękach powstają rany, a potem goją się, gdy przesunął je ku kobiecie. — Nie wiem, co mi chcesz powiedzieć — rzekła, patrząc na kolejne jego gesty i przemiany. Jestem silna? Nie, nie jestem. Tak, umiem leczyć. Babcia mnie nauczyła. To ona tak bardzo wierzyła w dobroć lasu, przynajmniej wiem, że miała rację. Jesteś dla mnie bardzo dobry. Złagodniał natychmiast, a potem nachylił się i jego twarz znalazła się bardzo blisko jej. W jego oczach mieszały się uczucia, jakby wciąż zmieniał postać lub chciał powiedzieć bardzo wiele, lecz ludzka postać nie pozwalała mu wyrazić wszystkiego. Nieradka wyciągnęła dłoń i przyłożyła do jego policzka. Dopiero opuszki palców powiedziały jej, że twarz Leszego pokrywała nie skóra, lecz bardzo cienka kora. Dzięki ci, Lesie, powiedziała cicho kobieta, patrząc w wielkie sobie oczy. Od dawna nie dostrzegam w sobie niczego dobrego, a gdy tak na mnie patrzysz, prawie wierzę, że mogę coś znaczyć. Oby tylko ta bajka nie skończyła się tak jak ta poprzednia. Duch lasu przytknął usta do jej czoła. Jego wargi były suche i chropowate, jakby dotykało ją drzewo Poczuła spokój, jakiego dawno już nie zaznała Oparła głowę na ramieniu roga tego mężczyzny i przymknęła oczy Pachniał mokrym mchem, suchymi liśćmi i sierścią Wiedziała, że musi mu być niewygodnie Ale nie mogła sobie odmówić przeciągania tej chwili o kolejne bicia serca Nie miała pojęcia, kiedy zasnęła Gdy się zbudziła, było ciemno w jaskini nie szło poznać, czy nastał już dzień. Leżała obok Nicki z wodą na posłaniu z mchu, którego nie pamiętała z poprzedniego wieczoru. Naga, przykryta własnymi ubraniami i plątaniną traw uformowaną na kształt kokonu. Leszczy siedział w kucki pod ścianą, a jego duże sowie oczy mrugały z Radka. Przywitała go, czując się wypoczęta i wypełniona spokojem. Nie krępując się na gością, wsunęła na siebie odzienie. Duch lasu podszedł i zaszumiał łagodnie Jak dębowe liście na jesieni Muszę wracać Nieradka westchnęła z żalem Jestem człowiekiem, rozumiesz Przekrzywił głowę, ale po chwili skinął na znak zgody Wziął jej ręce, ułożył w koszyczek I nasypał w nie skarbów, które wzięły się znikąd Nieradka aż usta otworzyła ze zdziwienia Gdy brosze, zapinki i monety z brzękiem wpadały do jej dłoni Wsypała je do zapaski Zaraz jednak uśmiech stężał na jej twarzy, nabrał smutnego odcienia. Wielkie dzięki, spojrzała w sobie oczy. Nie wiem, czy kupię tym dobry humor mego męża, ale jestem ci wdzięczna za pomoc. Leszy uśmiechnął się tylko w odpowiedzi. Poszli razem przez śnieg, a nieradka rozglądała się wokół, pewna, że nie była nigdy tak daleko od domostwa. W końcu jednak zaczęła poznawać okolice, aż wreszcie trafili do chaty smolarzy. Kobieta pożegnała Leszego na skraju lasu i dzielnie ruszyła przez przykryty śniegiem plac. Drzwi chaty nie były zaryglowane. Gdy je pchnęła, ustąpiły, weszła więc do środka. Palenisko ledwie się tliło, a Goraz leżał na posłaniu obok i pustym wzrokiem wpatrywał się w głąb siebie. Gdy zobaczył nieradkę, odwrócił głowę, by na nią nie patrzeć. — Wróciłam — powiedziałaby złamać ciszę. Nie odezwał się. Zamierzał ukarać ją ciszą — Znała to i poczuła w brzuchu znajome, pełne napięcia ssanie. — Mam więcej skarbów, zobacz! — przyklękła obok posłania i wysypała zawartość zapaski na klepisko. Zabrzęczały drogocenne kruszce. Gorast obrócił ku nim twarz i zaszczycił srebro i klejnoty łaskawym spojrzeniem. — A gdzie to byłaś całą noc? — rzucił. — Któż ci tak hojnie zapłacił za usługi? Nieradka zacisnęła usta. — Nikt — odparła spokojnie. Znalazłam jaskinię z gorącym źródłem. Tam przenocowałam i tam znalazłam skarby. Mężczyzna usiadł gwałtownie. Jego twarz, wykrzywiona wściekłym grymasem, znalazła się tak blisko twarzy nieradki, że kobieta aż wstrzymała oddech. — Masz mnie za gubca? Chcesz mnie ośmieszyć? — syknął Gorast przez zęby. — Takich rzeczy nie znajduje się od tak, do tego w środku zimy. — Z kim żeś spała? — pytam się. — Z nikim — Nieradka ośmieliła się podnieść głos. — Prawdę ci mówię! Gorast złapał się za głowę, zazgrzytał zębami z wściekłości. — O, słodki Perunie! — jęknął. — Że też mnie to spotkało! Co ja takiego zrobiłem, że mi przyszło żyć w takim upokorzeniu, z wrogiem pod jednym dachem? Nieradka patrzyła na niego lękliwie. Wyraz twarzy miał tak szalony, że pragnęła odsunąć się jak najdalej, ale jej ciało było jak skamieniałe, niezdolne do ruchu. Przyniosłam skarby. Zaczęła najłagodniej jak potrafiła. Zaraz pójdziemy do wsi, kupimy mięsa, zrobimy sobie ucztę. Tak, pójdę ja zaraz do wsi. Dorwę tego, co się z nim puściła i jak psa zabije. Z nikim nie spałam. Milcz. Gorast uniósł ramię do ciosu, a nieradka skuliła się w sobie. On jednak opuścił dłoń. Nie, nie zmusisz mnie, bym cię uderzył. Pogroził jej palcem. Nie zrobisz ze mnie potwora pokręcił głową i podniósł się z posłania. Nieradka również wstała, wreszcie odzyskując władzę w ciele. Nigdy nie widziała go takim. Grymas na jego pięknej twarzy przyprawiał ją o tak ogromny strach, że czuła się od niego chora. Gdyby nie pusty żołądek, pewnie by zwróciła jego zawartość. Tymczasem Gorast przechadzał się nerwowo w te i we w te pochacie. Jak mogłaś mi to zrobić? — nie przestawał mówić, choć zęby ściskała mu wściekłość — za tyle mojego dobra. Co ja ci takiego zrobiłem? Czy ja cię kiedyś uderzyłem? Sypiałem z babami? Piłem? Co takiego uczyniłem? Nieradka milczała. Ludzie mieli rację, ciągnął więc. Wszyscy wiedzieli, jaka jesteś. Po głowie mi pukali, jak cię brałem za żonę. I w końcu poszłaś się puszczać, jak twoja mamusia i jak twoja babusia. Ty to masz we krwi. Udajesz, niewiniątko, ale to ja jestem tu ofiarą. Ty jesteś złem wcielonym. Mówił i mówił, a nieradka przełykała łzy w gardle. Jego słowa raniły ją, lecz nie mogła odpowiedzieć, bo nic nie było w stanie uspokoić Gorazda. Wiedziała, że jeśli się odezwie, będzie tylko gorzej. Spuściła wzrok i jej spojrzenie padło na rozsypane na klepisku skarby. Wspomniała Leszego. Ciepło wody na skórze, zapach mchu, kory i sierści oraz spojrzenie wielkich sowich oczu. Załkała w środku, a potem opadł na nią martwy spokój. Nie czuła niczego, ani strachu, ani żalu, ani smutku. Podniosła wzrok na męża i zdziwiła się, że wyglądał tak obco, jakby to nie z nim spędziła te wszystkie lata. Śledziła jego ruchy, gdy miotał się po chacie, lecz słowa, które wykrzykiwał, omijały ją, nie trafiały już do kobiecego serca. Gorast nie zauważył tej zmiany. Nie wiedział, że właśnie powinien zacząć się bać. — No dobrze — odezwała się nieradka uległym tonem. — Powiem ci, jak było naprawdę. — No! — Gorast uniósł ramiona. — Słucham, proszę! Spotkałam w lesie wielkiego pana. Widać, że władny jakiś. Spodobałam mu się, dostrzegłam to od razu — więc pozwoliłam, żeby dał mi prezenty za obietnicę, ale na obietnicach się skończyło, bo ja tylko ciebie miłuję i gdybyś mnie spokojnie wysłuchał, to bym ci powiedziała, że możemy razem do tego człowieka pójść i więcej skarbów zdobyć. On nie tutejszy jest, nikt nie zauważy, jak zniknie, a my do końca życia będziemy żyć dostatnio. Gorast popatrzył na nią kpiąco. Ja mam ci uwierzyć w tę bójdę? – spytał. Gdzie niby ten chłop? Nie spałaś z nim tej nocy, nie wierzę. Spałam w jaskini, jako ci rzekłam, ale skarby dostałam od niego. Skąd inaczej bym je miała? Była tak spokojna, że zadziwiała sama siebie. W spojrzeniu męża widziała rosnącą niepewność. I gdzie to było? Zapytał, ale już zwykłym tonem. Gdzie go spotkałaś? W drodze do zachodnich jaskiń, blisko małej polany przy strumieniu. Mężczyzna sięgnął po płaszcz wiszący na ścianie. – Dobrze, zaraz się przekonamy – stwierdził, zarzucając na plecy odzienie. – Chodź, zaprowadzisz mnie do niego, ale jeśli kłamiesz, nie wrócisz już z tej wyprawy, przysięgam ci, kobieto. Chwycił stojącą w kącie siekierę i pogroził nią żonie. Nieradka skinęła głową i poszła za swym mężem. Szli po śladach, którymi wracała o poranku do chaty. mam rotał wciąż groźby, a to skierowane do żony, a to do obcego bogacza. – A jeśli mnie okłamujesz… Rzucił złe spojrzenie idącej za nim kobiecie. To jak sukę cię ubije! Jak sukę! Dość już pożyłem z tobą! Koniec twoich kłamstw! Słyszysz mnie? Słyszała, lecz nie odpowiadała. On zresztą wcale na to nie liczył, musiał tylko mówić. Nieradka ściskała nóż ukryty pod płaszczem. Zgarnęła go z chaty, gdy zajęty sobą i swoją wściekłością gorast miotał się po klepisku. Kobieta wpatrywała się w plecy męża i ściskała rękojeść. Naraz Smolarz zatrzymał się. — O, witajcie! — zawołał głosem tak miłym i przyjemnym, że nieradce znów zrobiło się niedobrze. — Co to tak sami po lesie chodzicie? Zgubiliście się? Nieradka wyjrzała za męża i jej oczy stały się wielkie jak księżyce. Na ścieżce stał leszy, takim, jakim go ostatnio widziała. Aż zamrugała z niedowierzania. Gorast szedł ku niemu, paplając przyjaźnie, jakby nie dostrzegał jelenich rogów i sowich oczu. Może naprawdę ich nie widział? Duch lasu stał na ścieżce i uśmiechał się lekko. Nieradka nie widziała w tym uśmiechu wesołości i nawet zdziwiło ją, że Leszy zdolny jest do tak po ludzku fałszywego grymasu. Z osłupienia wyrwał ją gorast, rzucając przez ramię przyciszonym głosem. To ten? I nie czekając na odpowiedź, dorzucił z niedowierzaniem. A niech to biesy, mówiłaś prawdę, że kogoś spotkałaś. Leszy milczał, gdy podeszli do niego na odległość kroku. — No witajcie! — powtórzył Smolarz. — Co robicie w tych stronach? Duch lasu milczał, patrząc mężczyźnie w twarz z uśmiechem. Gorast posłał żonie zniesmaczone spojrzenie. — Na pewno ten? — zapytał, nie kryjąc się nawet przed nieznajomym. — Przecie to jaki ułomek! Półgłówek taki! Hej, człowieku! Rozumiesz, co mówię? Leszy nie odpowiedział. Popatrzył tylko na siekierę w dłoni smolarza i jego uśmiech stał się szerszy. Wyciągnął dłoń, jakby chciał dotknąć narzędzia, lecz Gorast cofnął rękę. — Nie, nie, tego ci nie dam! — powiedział jak do psa śliniącego się do ludzkiej strawy. — Ech, odejdź tu, manie! Nie ciebie szukamy. Ty na biedaka wyglądasz, a w dodatku bez piątej klepki. Idziemy, kobieto! Minął Leszego i ruszył dalej, a nieradka spojrzała nienawistnie na jego plecy. Równie dobrze mogła to zrobić teraz. Obecność Leszego dodała jej sił. Wysunęła spod płaszcza dłoń dzierżącą nóż i postąpiła za mężem. Leszy chwycił ją za nadgarstek. Spojrzała na niego, a sowie oczy wbiły w nią żółte tarcze ten człowiek. Nie przestając się uśmiechać, Leszy machnął ręką w kierunku odchodzącego mężczyzny i las na chwilę stracił ostrość. Między nimi a smolarzem wyrosła ściana drzew i krzewów tak gęsta, że nie mogli już dostrzec mężczyzny. Słyszeli jednak, jak wydaje zaskoczony okrzyk, jak wzywa żonę, dziwuje się i żąda wyjaśnień. Nawoływał pomocy, lecz nie było nikogo, kto chciałby mu odpowiedzieć. Po chwili jego głos zaczął się oddalać, aż zmienił się w cichy szept, a potem zniknął zupełnie. Nieradka opuściła dłoń z nożem i rozpłakała się. Drwale znaleźli ciało Gorazda na wiosnę, gdy stajały śniegi, Wkrótce potem dwóch mężczyzn przybyło do chaty pod skałą, żeby przekazać wieść wdowie. Zdziwiło ich, jak odmienione zastali jej smolarskie obejście. Tam, gdzie dawniej była tylko ubita ziemia, doły po mieleżach i sadza, opuszczały się liczne kwiaty i zioła. Były różnorodne i mimo wczesnej wiosny bujne jak na początku lata. Gdy zapukali do drzwi, otworzyła im smolarzowa, lecz i ona zdawała się jakaś inna. Miała w oczach coś nowego, Nieprzychylnego ludziom Na wieść o znalezieniu ciała zareagowała spokojem Musiał zamarznąć w lesie Powiedział jeden z mężczyzn kończąc opowieść Musiał, odparła nieradka kiwając głową Dzięki za wieści Cofnęła się w głąb chaty z zamiarem zamknięcia drzwi Zaraz, krzyknął zdziwiony chłop Kiedy po niego przyjdziesz? Co stryzną ze stosem? Nie przyjdę, odparła zimno jak dla mnie mogą go zeżrzeć zwierzęta Przynajmniej na coś się przyda Mężczyzna gapił się na nią z rozdziawionymi ustami Jakże to? Przecież się nie godzi Gotów wrócić jako upiór Za jedno mi Upiorem był już za życia Nieradka wzruszyła ramionami Potwory mi straszne, Jak chcecie, to go pochowajcie Gorast nie jest już moim zmartwieniem Wokół chaty pod skałą nie było płotu nie było też podwórza, tylko ogród pełen kwiatów i ziół, który łączył domostwo z lasem. Mieszkała w nim kobieta, która pokochała las, a las pokochał ją równie mocno. Agnieszka Kulbat, Dziecina się chwili, Matusieńka Lili Przestań płakać proszę, bo żalu nie zniosę. Dosyć go mam z męki twojej, którą w sercu noszę. Wojmir nie lubił przyjmować zleceń. Nie w smak było mu łażenie po nawiedzonych chatach czy wysłuchiwanie żali krnombrnych dusz, które jak na złość nie wykazywały chęci wstąpienia do nawi. Ponad wszystko bowiem cenił sobie swobodę. Uznawał ją za wartość nadrzędną w swoim mało poważanym, ale za to iście beztroskim życiu bawi damka, złodzieja i wędrowca. Nie bez powodu przecież już od kilku lat nie zważając na porę dnia czy nocy, podróżował między karczmami, zamtuzami i cmentarzami w kolejności dowolnej. W związku z tym zleceń podejmował się tylko w stanie skrajnego zagrożenia dla ciężaru swej skurzonej sakiewki, którą podwędził kiedyś ofierze lokalnego utopca. Zwykle zadanie Wojmira polegało na zachęceniu jakiejś upartej zjawy do odejścia ze śmiertelnego świata. Bardziej bądź mniej dobrowolnie. On jednak... Mimo, że był upoważniony do takich czynów jak nikt inny, wzbraniał się przed nimi, stąd ostatnimi czasy nie śmierdział groszem. Tylko z tego powodu przyjął dzisiejszą robotę. Przy okazji próbował przekonać samego siebie, że ta wcale nie obdzierała go z dumy godnej co najmniej biesa, ani syna barczystej karczmarki spod Gniezna, mającej prócz niego jeszcze trójkę innych dzieci, każde wyjątkowe, gdyż każde z innego ojca. Wojmir był z nich wszystkich, Najbardziej niezwykłe. Nie podlegało to absolutnie żadnej dyskusji, co wiele razy potwierdzał sam zainteresowany. Natura jego rodziciela wyróżniała go na tle innych ludzi, bo jako że był żmijowym bękartem, chaos towarzyszył mu zawsze i wszędzie. A jeśli już o chaosie mowa... Psia mać! Na co mi to było? Duszyska cholerne przebrzydłe! syknął za maszystym krokiem oddalając się od nędznej jednoizbowej chałupinki pod lasem. Kto to widział, żeby człowiek musiał użerać się z takimi marami z własnej woli? Mówił dalej do siebie pełen złości. Duch, z którym miał dziś do czynienia, był za życia chuderlawym młodzieńcem o zdrowiu wiotkim jak świeżo skoszone żyto i stopach małych jak dzierlatka. Szczeniak jedynie serce miał zbyt wielkie, bo to pomieściło w sobie uczucia względem więcej niż jednej panny – a panny? Cóż? Wojmir znał potęgę ich zazdrości. Lekceważenie jej zalatywało głupotą, o czym młody Racisław najwyraźniej zawczasu nie pomyślał. Choć imię nosił niebyle jakie, bo już ono samo robiło z niego sławnego wojownika, poległ z Kretesem w starciu z dwiema zranionymi kobietami. Należący do nich gniew nawet po śmierci trzymał go w krainie żyjących w postaci wyrzutów sumienia. Zwalczenie ich leżało w kwestii Wojmira, który na zlecenie matki biedaka miał przemówić mu do rozsądku. Ku uciesze mężczyzny okazało się to całkiem proste, bo aby to osiągnąć, wystarczyło wyłożyć mu swoją filozofię pod tytułem «Baby jak baby, złe o wszystko są zawsze i nie warto się tak pieklić, bo to jej jeno raduje». Racisław, usłyszawszy tę prawdę objawioną, szybko zrzucił okowy swojego babskiego zniewolenia, i grzecznie wybył wprost pod bramę do zaświatów Welesa, strzeżoną przez samego Żmija. Co z niedorostkiem zrobi już ojciec, to nie moja bolączka, pomyślał Wojmir i wytarł brudne od sadzy dłonie o spodnie. Wszystko dlatego, że Racisław, zanim polubownie zgodził się na odejście, wleciał w stare palenisko jak opętany i wzburzył kopeć, który zapaskudził Wojmira od stóp do głów. Nowa koszula na zmarnowanie! Warknął ten do siebie. I przyspieszył na widok pochodni w oddali wybijających się na tle ciemnego nieba. Zmierzał do pobliskiej wioski. Pod znajdującym się w niej pręgierzem czekać miała na niego stara Radzanowa, matka kochliwego Racisława, co to każdego wieczora w gorączkę popadała z obawy, że jej najmłodszy nigdy nie odnajdzie spokoju w boskich zaświatach. Głupi był, to nie dziwota, Dwie panny można obracać do woli, jeśli albo te osoby od początku wiedzą, albo nigdy, przenigdy się nie dowiedzą. Nie inaczej. Dobrodzieju mój, czekaj, ino! Wojmir na te słowa zatrzymał się i odwrócił. W ciemności nocy, na dróżce pomiędzy chatami, ujrzał pędzącą ku niemu radzanową. Z racji tego, że jaka matka, taki syn, stara radzanowa była chuda niczym młodziutki brzozowy badyl. Mężczyzna, patrząc na nią teraz, mimowolnie zaczął się zastanawiać, jakim cudem urodziła piątkę dzieci i nie pomarła przy porodzie z tak lichym ciałem. Dobrodziejuż, mijowy mój, powiedz mi, wycharczała, gdy tylko zatrzymała się przed ubabranym w sadzy Wojmirem, na Peruna, co się stało? Syn pani się stał. Odparł Wojmir, niezdolny do niezwracania uwagi na jej wystający z pomiędzy warg krzywy ząb. Tylko jeden. Zanim dał się ugłaskać, tak mnie urządził Oczy starej Radzanowej zaświeciły się jak na zawołanie Czyli syn mój wolny jest już? Przekonać się dał? A dał Kobieta drżącą dłonią starła łzę z pomarszczonego, spalonego słońcem policzka Wojmir już wiedział, co to znaczy I nie miał na to ochoty Mimo, że w pocieszaniu był bardziej niż dobry To specjalizował się w młódkach, a nie w ich matkach od tych drugich oczekiwał jedynie zapłaty za swoje usługi. I to nie w naturze. Och, mój dobrodzieju, ty tak z tymi duchami gadać umiesz jak nikt! Ciągnęła dalej stara Radzanowa, niebezpiecznie zbliżając się do granicy jego cierpliwości. Ja z nim tyle razy próbowałam do ładu dojść, ale ani on mnie nie rozumiał, ani ja jego, jakbyśmy w innych językach gadali do siebie. Bo zwykły człowiek nie rozumie duchów, mruknął wymijająco Wojmir, i zaczął rozglądać się za miejscową karczmą na gościńcu, na której poddaszu wynajmował pokój. Był pewien, że powinien ją stąd widzieć. Taki mój dar, że ja z nimi i z demonami gadać umiem, sząknął zamyślony, i dlatego zapłata mi się należy. Radzanowa w pośpiechu sięgnęła do swojej ubłoconej na krańcach spódnicy. Juści, juści, włożyła kościstą dłoń do kieszeni. Już. dwanaście groszy koronnych, tak? Trzynaście, odkąd syn mnie tak tą sadzą urządził. Choć nie obyło się bez cichego przekleństwa pod nosem kobieciny, monety po chwili wylądowały w dużej dłoni Wojmira, a zaraz później w jego sakiewce. Wreszcie dość ciężkiej, aby mógł dać sobie spokój z tymi cholernymi zleceniami i powrócić na jakiś czas do zwyczajowego okradania duchów. Do widzenia, pani Radzanowa, rzucił Wojmir gotowy do odejścia. Starsza kobieta jednak wtem złapała go za łokieć i z krzywym uśmiechem odrzekła dumnie. — Ja tak czułam, że z pana dobrodzieja to jest fachowiec, więc wszystkim wiosce powiedziałam, jakie rzeczy robić pan umie. Wojmir jęknął cicho, obrócił się ku niej i spojrzał z góry na jej siwą czuprynę, skrytą pod za małą chustą w kolorze kwitnących maków. Skupiwszy się, wejrzał w jej wnętrze, gdzie zobaczył ruchliwą duszę mieniącą się złotem. Aż ciężko uwierzyć. Ponieważ tylko osoby o wielkiej dobroci w sercu mogły się taką pochwalić, przypatrzył się kobiecie uważniej. Większość ludzi była wątpliwa moralnie, więc nosiła w sercu szarość brudnego srebra, z wyjątkiem okrutników plugawych, morderców i innych takich, których dusze skąpane były w czerwieni na podobieństwo krwi ich ofiar. A radzanowa, wbrew podejrzeniom Wojmira, promieniała złotem. — Pani Radzanowa — założył ręce na piersi, poirytowany i ściszył głos, gdy mijał ich jeden z mieszkańców. — Ja pani wyraźnie mówiłem przecież, że to tajemnica ma być. — Ale ja nie mogłam, nie mogłam — Radzanowa pokręciła zdecydowanie głową i znów odezwała się z pasją. — Tylu ludzi problem ma z duchami, czy tam innymi zmarami. — Z morami, jak już — poprawił ją Wojmir i poddawszy się chwilowemu zrezygnowaniu ruszył ku karczmie, a więc w stronę najbliższego zakrętu przy największej chałupie we wsi Radzanowa bez wahania popędziła jego śladem Drobiąc przed siebie w zawrotnym tempie Bo mężczyzna liczył sobie dwa metry I nawet nie myślał o czekaniu na irytującą go kobiecinę O tak, z morami Dogoniwszy go zgodziła się z zapałem I w porę przeszła nad końskim łajnem leżącym jej na drodze Ja tam się nie znam na tych potworzyskach Dlatego takiego dobrodzieja nam tutaj w Pogorze trza. Pani wybaczy, ale jutro wyjeżdżam i wracać nie zamierzam. Odparł chłodno Wojmir z nadzieją, że jego niedawna zleceniodawczyni odpuści. Nic bardziej mylnego. To my tu zatrzymamy pana, a co? Gostyniowa problem z jakimś małym diabełkiem ma podobno. Do diabełków to sobie księdza zawołajcie. Oj, nie, nie! Radzanowa skrzywiła się i splunęła z pogardą gdzieś w bok. Oni głusi są na takie rzeczy, tylko tego swojego Jezu Chrysta chwalą, ale do roboty to oni ostatni. Wojmir odetchnął, wreszcie widząc przed sobą lichą karczmę, która starsza mogła być od niego samego, czyli lat miała więcej niż osiemnaście, ale mniej niż dwadzieścia pięć. Nieścisłość ta wynikała z zagubienia Wojmira w rachubie latek, bo liczenie ich ewidentnie nie widniało na liście jego priorytetów. Postanowił mieć więc tyle lat, na ile się czuł. Dziś ta liczba ewidentnie wynosiła 21,5. Już zaledwie na wyciągnięcie ręki miał karczmę, a w niej ciepłą strawę, bulgoczącą jeszcze w garze, wiszącym nad paleniskiem. Jej pyszny zapach ulatniał się na dwór i wabił do środka nie tylko Wojmira, ale też innych, co dali skusić się wizji ciepłego jadła. A on, zamiast wejść do środka, nadal sterczał na dworze w towarzystwie starej Radzanowej i patrzył jedynie... Jak do tawerny wchodzi trzech mężczyzn w podobnym mu wieku Bez wahania uznał ich za idealnych kompanów do wieczornego smakowania miejscowego trunku Trunek ten, znaczy alkohol, był mu bowiem bliski z definicji Palił jak ogień i płynny był jak woda, czym zaprzeczał samemu sobie Dokładnie jak Wojmir, którego imię łączyło w sobie walkę i pokój i właśnie dlatego zasługuje dziś na dwa kufle ciemnego piwa, co by te wilki dwa w sobie uśpić i nikomu krzywdy w imię porządku nie zrobić. Tak. Pani Radzanowa, chrząknął, chcąc raz na zawsze pożegnać się z namolną kobietą. Zmęczony jestem, muszę położyć się spać. Ano jasne, zgodziła się ochoczo staruszka. Męczyć pana musi to panowanie nad tymi duchami i tymi tam zmarami. Z morami, pani Radzanowa, z morami. Słuch mnie myli, czy ktoś powiedział zmora? Na dźwięk pięknego jak ptasi trel kojącego głosu Wojmir spojrzał przez ramię w stronę wejścia do karczmy. Mącone nocnym wiatrem światło pochodni przy drzwiach oświetlało urodziwą dziewczynę odzianą w szarą spódnicę i koszulę bladą jak lico jej właścicielki. Dłonie nieznajomej były smukłe i niestrudzone pracą w polu, co zauważył, gdy tylko się do niego zbliżyła. Jego uwagę natychmiast przykuły również jej sarnie zielone oczy, zadarty i drobny nos oraz dusza. Z najprawdziwszego złota. — O, paninka nie stąd, tak? Radzanowa chwyciła się pod boki i oceniająco omiotła ją wzrokiem. — Tak, tak, przed godziną przyjechałam dopiero. Młoda kobieta dygnęła wyuczenie w stronę Wojmira, który zaintrygowany skłonił się lekko. — Czy ja dobrze słyszałam, że państwo o zmorze rozmawiali? — A tak! — odparła Radzanowa, nawet nie kryjąc niechęci wobec obcej. Z dumą wskazała palcem na pokrytego starą sadzą mężczyznę. — Ten oto szanowny pan Wojmir, żmijowy syn, okiełznać duchy i inne okropieństwa potrafi w mig. — To umiejętności godne pochwały! — zaszczebiotała dziewczyna. Uśmiechnęła się szeroko i tak cudownie, że aż Wojmirowi nogi zmiękły na myśl o jej kształtnych ustach i... — Jeszcze jak! — nazywa siebie widzącym, bo duchy te no widzi, podchwyciła temat staruszka. Ledwo co duszę mojego syna do Nawi odesłał. Pod bramy Nawi, chrząknął ten nagle zakłopotany, tam, gdzie ojciec mój wejścia do ze światów pilnuje. No tak, tak, jeden pies. Kobiecina machnęła dłonią i już chciała się ponownie odezwać, gdy nieznajoma weszła jej w słowo. Miło cię poznać, Wojmirze. Panienka skłoniła leciutko głowę w geście powitalnym. Zwą mnie Żywia, bo przyszłam na świat w pierwszy dzień wiosny. Mnie również miło cię poznać, odparł Wojmir, nie panując nad nieznanym do tej pory sobie speszeniem spowodowanym nadzwyczajną niewinnością i pięknem dziewczęcia patrzonego w niego jak w obrazek. Mokosz we własnej osobie musiała mi cię tutaj zesłać, powiedziała Żywia z cichym westchnieniem, po czym zmarkotniała. Jej piękną twarz momentalnie skalał smutek tak głęboki, że aż Wojmirowi zaparło dech w piersi. Bez powodu bym nie trafiła wprost na ciebie, gdy akurat szukam takiego wojownika jak ty. Nie jestem wojownikiem, odparł mężczyzna i podrapał się po karku, gdzie przed chwilą ugryzł go komar. Z duchami walczysz, czyż nie? Spojrzała na niego z ufnością. Czy źle zrozumiałam? Źle. Dobrze, przyklasnęła Radzanowa. Źle, burknął Wojmir zirytowany. — Potrafię je tylko uspokoić i wysłać pod bramę nawi — powiedział, zwykle z początku nie chwaląc się zdolnością podjęcia z nimi rozmowy. — Och! — oczy dziewczyny rozbłysły w podekscytowaniu. — To mi w zupełności wystarczy. — I widzisz pan, panie dobrodzieju? — Radzanowa nachyliła się ku niemu z cwanym uśmiechem na swych popękanych od upału wargach, które właśnie oblizała wymownie. — Nie dość, że zlecenie żem panu załatwiła, to jeszcze dziewuszkę... Piękną jak rusałka. Wojmir, wbrew swojemu poprzedniemu nastawieniu, zaśmiał się donośnie, bo musiał przyznać, że stojące przed nim dziewczę było naprawdę wyjątkowej urody. Dla takiej kobiety mógł skusić się na jeszcze jedną wyprawę po jakiegoś ducha. To jak? Żywia dotknęła ramienia Wojmira, aby zwrócić jego uwagę. Zamrugała kilkakrotnie i obdarzyła go jednym ze swoich najpiękniejszych uśmiechów. Czy mogę liczyć choćby na wysłuchanie... Łe, rano najwcześniej — Radzanowa wskazała z niesmakiem na skołowanego mężczyznę. — Nie widzisz, dziewczyno, że on sam jak zmara teraz wygląda? Brudny od stóp do głów. — Ale, żadnego ale — wtrąciła się kobiecina, nie przyjmując niczyjego sprzeciwu. — Całyś w sadzy jest, dobrodzieju mój. Jeszcze piękną koszulę tej panny zabrudzisz. Spotkanie rano bym zrobiła. Wojmira fascynowała Werwa Radzanowej, która najwyraźniej uważała się nie tylko za swatkę, ale też za jego partnera. Nim się zorientuje, będzie chciała monetę od każdego zlecenia. — Zgadzam się — powiedziała żywia i cofnęła dłoń, a na jej policzkach wykwitł rumieniec, lekko zakrywając jej delikatne piegi. — Czy mogę rano liczyć na twój czas, Wojmirze? — Cóż, ja... — Ależ tak! — Huknęła Radzanowa i wyprostowała się, co było wyzwaniem przy garbie znaczącym jej plecy. — O świcie się widzimy? — takżem ustaliła. Widzący, zmęczony szalenie, westchnął. W jednym Radzanowa miała rację. Z pewnością nie chciał poznawać żywi bliżej, wyglądając jak kocmołuch i tylko dlatego przystał na jej propozycję. — Niech będzie! — Przytaknął i skinął głową w stronę uradowanej dziewczyny. — Do zobaczenia rankiem! — do rana, Wojmirze! Do rana! Skłoniwszy się krótko, acz sztywno i niedbale, Wojmir odwrócił się, po czym ruszył w stronę karczmy. Z tego wszystkiego, z powodu żywi, znaczy się, nie wypił obiecanych sobie wcześniej dwóch kufli piwa. Ba! Nawet po jeden nie sięgnął, bo popędził po schodach na górę, jakby go co goniło, i zatrzymał się dopiero w swoim pokoju na poddaszu, gdzie oparł się plecami o drzwi i przymknął powieki. Racisława dziś pouczałem, że głowy dla baby nie warto tracić, a teraz sam głupieje. Nękany tą myślą zamówił jadło z dostawą do pokoju, umył się dokładnie w bali zimnej wody i ogolił brzytwą. Godzinę po powrocie do karczmy był już gotowy na jutro. Okazało się tylko, że jutro nie było gotowe na niego. I na żywie. Tej nocy Wojmir nie zmrużył oka, Hulaj dusza, piekła nie ma! Doleciało do niego z parteru, gdzie przed godziną zebrało się ludzi jak mrówek. Jako, że było to zwyczajowe w Pogorzeli nawoływanie do wspólnego śpiewu, karczma zatrzęsła się od kilku tuzinów głosów, jednolicie śpiewających lokalną przyśpiewkę o księdzu, co to w pobliskim jeziorze z wodnicą poszedł w tany. Piosnka była niezbyt wzniosła, ale skoczna, a o to przecież w niej chodziło – w dodatku w tym rejonie Polski bardziej niż pożądana, bo Pogorzela znajdowała się w okolicach poznańskich, to jest w pobliżu miejsca, gdzie rezydowała Rada Pogańska Króla Jagiełły. Chrześcijańska osiadła w Krakowie i to tam zwykle podejmowała swoje decyzje. Choć kraj się przez to na pół podzielił, bo nic tak dobrze jak wiara tego nie robi, naród jego pozostał spójny. Całkiem. Pomimo ogólnie panującej w Polsce zgody, nie mogło się obyć bez oskarżeń w sprawie pogańskich czarów bądź diabelskich opętań. Zależało tylko, kto kogo oskarżał, a znaczenie miało to priorytetowe. W większych miastach z tego powodu nie było poranka bez chłosty i co Wojmira radowało przemożnie, pięty dostawało się nie tylko welesowym dzieciom, ale tym chrystusowym też. Jednym za magię i demony, drugim za grzechy wobec swojego Boga. Bo równowaga w świecie być musi Dzikie tańce weselne trwały prawie do samego świtu Utrudniając Wojmirowi spokojny sen W związku z czym poranek był mu trochę nie na rękę Szczególnie, gdy zszedł na dół wraz z pierwszym pianiem koguta i zobaczył No tylko dziada z babą brakuje Mruknął pod nosem, lekko kopnąwszy leżący na podłodze pęknięty kufel Naczynie potoczyło się po krzywych deskach aż pod samą ladę gdzie na taborecie ostał się ostatni uczestnik weselicha, chłop o głowie łysej jak kolano i niewładnej w połowie dolnej wardze, ukazującej jego gnijące zęby. Twarzą leżał w kałuży własnej śliny, a jego prawa ręka zwisała bezwładnie z dłonią na wysokości zdjętych do kolan spodni. I to wszystko w otoczeniu pustych, glinianych mis i kubków walających się po pomieszczeniu. Wojmir oparł dłonie na biodrach z rezygnacją. Nic tylko nasrać na środku! Bąknął do siebie z dezaprobatą, przystając przy ladzie. Tak na zawołanie nie umiem. Wojmir parsknął pod nosem, nawet rozbawiony odpowiedzią pijaka, który właśnie postanowił się przebudzić. Jedyną niebrzydką, niezażeganą i nieobsilnioną rzeczą, jaką ten miał na sobie, był wianek ślubny panny młodej, leżący krzywo na jego kanciastej głowie. Kulaj dusza, piekła nie ma! Zawył chlejus, ledwo trzymając się na stołku. Niech ten cały chryst w cholerę pójdzie, nie? Oparł się łokciem o blat tuż obok Wojmira i w przypływie radości objął go niespodziewanie ramieniem, po czym zaczął się bardzo donośnie drzeć. Tylko Perun, tylko Weles, z zdradzieckim Jezusowym Bogiem! A potem skandować prosto z serca i z ogromną dumą. Poganie! Poganie! Poganie! Ostatnią sylabę przeciągnął niekontrolowanie, upadając na podłogę w momencie, gdy Wojmir odrzucił go od siebie. Moczy zaczął bowiem nachylać się ku niemu coraz bardziej, a śmierdział gorzej niż najgorsze prosie, tygodniowym potem, szczynami i wyjątkowo niesmacznym piwem. — Poganie! Poganie! — wołał dalej, dopóki karczmarka, przypominająca Wojmirowi jego matkę, nie zdzieliła go chochlą po łbie. — Zawrzyj pysk! — łysapało, bo po męża pójdę. Ten usłuchał dopiero za czwartym trzaśnięciem go w skroń, a wtedy kobieta, zdyszana nagłym wysiłkiem, przetarła pod ze skroni. Zbiesił się on czy co? Rzuciła pod nosem, nadal patrząc czujnie na najzacieklejszego wroga chrześcijaństwa w regionie. Zbytnio wczuł się we wczorajszą zabawę, mruknął Wojmir i sięgnął po podpłomyk, których pełną misę właścicielka postawiła przed nim, zanim uciszyła pijaczynę. A tyś czemu nie zlazł wczoraj? odpowiedziała pytaniem, że picha. Karczmarka korpulentna, stanowcza i podająca przepyszne, choć skromne jedzenie. Ciągle sapiąc, przystanęła przy jego krześle. Od tygodnia codziennie żeś hulał wieczorami, a teraz najlepszą zabawę w okolicy żeś odpuścił? Ech! – Oparła chochle o porysowaną drewnianą ladę i pochyliła się w stronę Wojmira. Ale może to i dobrze? Podobno wczoraj do chaty zagłoby borządko z wizytą wpadło, kto wie, co jeszcze tej nocy uwolniło się z Welesowego Królestwa. Stamtąd nic się nie uwalnia, że picha, mruknął między jednym a drugim kęsem pod pumyka. Jeśli pojawiło się u nas, to znaczy, że nigdy tam nie trafiło. Ta, ta, znowu te swoje żmijowe drdy mały chcesz mi tu wciskać. Prawdę mówię. Tak jak te, że twój ojciec to wąż, że picha, ty mnie nie denerwuj lepiej. Kobieta prychnęła i odwróciła się ostentacyjnie. — Wiem, wiem, bo jeszcze mi się tu zagotujesz i tej dzierlatki coś wczoraj ją przed karczmą upolował, nie dopadniesz. Wojmir w odpowiedzi posłał jej spojrzenie, wyrażające całą jego niechęć do kontynuowania tej rozmowy, co że picha zrozumiała w mig, bo zniknęła w kuchni bez słowa. W sali pozostawiła go jedynie w towarzystwie pochrapującego pijaka, wciąż leżącego na wznak na podłogowych deskach. Dopiero na dźwięk skrzypienia leciwych drzwi prowadzących do karczmy obrócił się za siebie. Od razu uniósł kącik ust w uśmiechu, gdy w progu stanęła piękna niczym poranek żywia w sukni błękitnej jak oczy Wojmira. — O, spóźniona jestem? — zapytała nieśmiało, oprószona blaskiem wschodzącego za jej plecami słońca. — Wybacz, wstałam rano i spaceru mi się zachciało. Myślałam, że wrócę na czas i... — Nie, nie, nic się nie stało. — Wojmir wstał? W ostatniej chwili strzepnąwszy z rękawa okruszki po jedzonym jeszcze chwilę temu podpłomyku. – Że picha! – zawołał w stronę kuchni, skąd dochodziły odgłosy szczękania naczyń. – Dwa razy miód pitny! Najlepszy jaki masz! Wyjął ze swojej sakiewki monetę w celu zapłaty, po czym usiadł naprzeciwko żywi przy stole pod oknem z widokiem na drogę. Dumny był z siebie, bo alkohol zamówił niebyle jaki. Nie najtańszy, a to już dużo – robi! odkrzyknęła rzepika i w mgnieniu oka, jakby miała je przygotowane, postawiła przed nimi dwa kufle z zamówionym trunkiem. — Na mój koszt, aby wam się dobrze gawędziło. Po równie nagłym odejściu, co przyjściu karczmarki, przy doświadczonym wieloma latami stoliku w rogu tawerny, zapadła cisza. Wojmir nagle jakby stracił swoją werwę, przez co zupełnie sam siebie nie poznawał. Z nerwów zaczął bębnić palcami o blat. Nigdy nie zachowywał się tak w towarzystwie kobiety, a dziś wręcz mu języka w gębie brakowało. Może wzięła i urok tam nie rzuciła jakiś? Bo to aż niemożliwe. Więc ja o przysługę przyszłam prosić, póki radzanowej nie ma. Zaczęła cicho żywia bawiąc się dłońmi. Wyglądała pięknie, zjawiskowo, bosko, tak pięknie, że Wojmir zupełnie nie skupił się na tym, co właśnie powiedziała. Jak mówiłam wczoraj, to sprawa niecierpiąca zwłoki, i idealna dla kogoś o tak wspaniałych zdolnościach jak ty. Skończywszy mówić, uniosła wzrok i spojrzała prosto na Wojmira, który otrząsnął się w porę. Cóż, tak, dobrze, chrząknął. Słucham? Żywia ujęła swój kufel i upiła z niego maleńki łyk. O pomoc dla mojej umierającej matki przyszłam prosić. Ujrzawszy nietęgą minę Wojmira, szybko dodała. Ona żyje. Jeszcze, w każdym razie poprosiła, abym przed śmiercią przyniosła jej listy, jakie to pisał do niej jej ukochany, a mój ojciec Niespodziewanie w najbliższą im szybę uderzył wróbel, napędzając stracha Wojmirowi, który od razu podniósł się z krzesła Widzący chciał uchylić okno, aby sprawdzić jak miewa się ptak, ale dziewczyna zatrzymała go Zostaw Wydała drobne wargi w niechęci Wróble jak myszy, biedę ze sobą niosą Zmarszczył brwi, wahając się. Ostatecznie, zdecydowawszy się usłuchać dziewczyny, usiadł z powrotem. — I dlaczego potrzebujesz akurat mojej pomocy? — zapytał niemrawo, po czym wrócił do poprzedniego tematu.